Chodźcie patrzcie. Brzeczka ma już 30 stopni. No, Te pierwsze wiadomo. Im, im niższa temperatura, tym gorzej już, tym, tym wolniej już spada. Więc tak naprawdę teraz takie najbardziej żmudne, żmudne chłodzenie, bo nie będzie widać efektów szybko. Ja to robię w ten sposób. Chłodnica podłączona i sobie mieszam. Widać, że już jest poniżej, chyba widać, jest 26,5 stopnia. A docelowo, docelowo chciałbym, no potrzebuję poniżej 20. E, tak. Z 19 już będę zadowolony. Jak dojdę do tych 19 to zobaczę jak będzie jak ta temperatura będzie dalej spadać. Ale chciałbym też się pochwalić, że to moje chłodzenie jest eko, ponieważ najpierw sobie zbieram 30 litrów wody, którą wykorzystam do nie wiadomo czego, może do mycia podłogi, ale to jest mało. Reszta wody idzie, w, no można powiedzieć, w kanał, tak, tak wygląda. Ale ten mój kanał podłączony jest do zbiornika, którego potem podlewam kwiatki. Więc nie jest tak całkiem, że, że ta woda jest zmarnowana całkowicie. Owszem, czysta woda, którą można by było, która woda pitna, degraduje się do wody, tylko nadającej się do podlewania kwiatów, ogródka, ale jednak nie jest całkowicie zmarnowana. 24 stopnie. O, jest słabo. Znaczy słabo, w sensie wolno to idzie, wolno. A tymczasem spostrzegawczy mogli zauważyć, że moje jasne piwo zamieniło się w ciemne. Po prostu w tej chwili jest tutaj porter bałtycki, komes e, porter bałtycki, który przeterminował się w marcu, więc jest dobrze wyleżakowany. Naprawdę bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. Kupuję sobie te portery i takie e, trzymam właśnie. W tej chwili można powiedzieć, że już właściwie nie mam zapasu. Więc e, a to za, zawsze starałem się mieć takie właśnie portery przele, przeleżakowane, przeleżane. Właśnie te komesa. Kupuję sobie taki zestaw ze szklanką. Tam są cztery różne piwa, takie mocne komesy, typu czwórny, po czwórny po, potrójny, jakieś tam bursztynowe, jakiś czasami Belgian co tam był, Riz był raz Riz był raz 22 22 stopni nie, nie ma co przedłużać tego bo to jednak nie ma, no nie ma co przedłużać po prostu tego yy, gapnienia się w jak ja chłodzę tą brzeczkę więc do zobaczenia na przelewaniu, do, yy, na przelewaniu piwa brzeczki do wiadra drożdżami. No dobra ostatni akord Ostatni akord, przyciszę trochę, bo mnie YouTube powie, że, nie, bo, że, ty, że piratuje. Ostatni akord y, dzisiejszego piwa 37 warka y, Fruit Ale, czyli piwo, które, które, do którego dodam owoce na cichej fermentacji. Nie wiem czy to jest, no, to jest moja taka nazwa, nie wiem czy BJCP, według BJCP to jest frutaj nie wiem czy BCP jest frutaj mniejsza to robię teraz coś co nie jest zgodne ze sztuką więc nie mogę tego z czystym sumieniem polecić czyli przeleję teraz brzeczkę do, prosto do fermentora po poprzednim piwie w którym są w tym fermentorze są drożdże Tego co sobie czytałem, gdzieś tam widziałem, to, to nie polecają tego, jako, no, że to jest niebezpieczne, że można sobie zakazić piwo. Ja tak robiłem już kilka razy i y, nic, y, nic sobie nie zakaziłem, wszystko było w porządku. Y, plusy są takie, że jest to po prostu dużo bardziej, dużo mniej pracochłonne, dużo szybsze, dużo łatwiejsze. Po prostu przed chwilą przelałem piwo na cichą i w tej chwili przeleję piwo przeleję brzeczkę do, tego, do, tego, do tych drożdży. Nie trzeba się y, pieprzyć z jakimiś tam słoikami, y, dezynfekcją, zbieraniem gęstwy, przemywaniem jej. Także, no, może są plusy i minusy, ja, ja z, z własnego doświadczenia widzę same plusy. E, także tak, y, przeleję y, tą łyżkę mam po to, żeby potem zamieszać dobrze, napowietrzyć tą brzeczkę i spindel jest już w środku. No w ogóle same plusy, naprawdę. Wszystko, wszystko, wszystko przemawia za tym, że to jest dobra metoda. Do dzieła. tej brzeczce, ta brzeczka jest w zasadzie czysta, tam są tylko białka, więc yy, ja sobie będę przelewał przez rurkę, ale zobaczę jak tam na dole nie będzie chmieli a nie powinno być, bo wszystko zostało, w, powinno zostać w hop spiderze To resztę po prostu wleję tak, przechylając kocioł i wlewając do, do tam. jedna rzecz pobiorę próbkę żeby sobie potem zmie... żeby odczytać yy, jaka jest właśnie pobiorę próbkę żeby odczytać jaka jest zawartość cukru w cukrze Zaciągnąłem do samego dna, nic właściwie nie zostało, nie wiem czy zaciągnąłem chmieliny czy białka, myślę, że bardziej białka. Ale ponieważ była taka warstewka bąbelków, piany, to, to nie wiem co to było. Bez względu, na, bez względu na to co to było, to nie ma tragedii, ponieważ, ponieważ i tak będę przelewał to piwo na, na cicho. Tak? Więc i tak z nad osadu będę, będę pobierał płyn zmierzę w tej chwili zawartość cukru w cukrze moment jest czternastka i jest niecałe 20 litrów więc zastanawiam się czy sobie nie dolać do 21 żebym miał potem takie 20 litrów znaczy zastanawiam się bardzo krótko bo tak zrobię po prostu wlewam, wlewam... litr wody. To nie bardzo... Znaczy zmierzę pod, jeszcze raz ekstrakt. To nie powinno bardzo rozcieńczyć, a będę miał tak potem docelowo 20 litrów... Kurna, mucha. A będę miał potem docelowo 20 litrów piwa. Dodatkowy zysk jest taki, że to mi... Yy z pomoże na powietrzanie. dobra. Nie bardzo wiem ile wlałem. Teraz jeszcze porządne na powietrzanie i jeszcze raz zmierzę. Ekstrakt. To już będzie ostatni pomiar, więc skalibruję sobie na wodzie Refraktometr Główna ośka Tutaj się wy... 12,5 12,5 bricks No to właściwie tak jak celowałem Będzie Z12 Z12 plato Zamykam, zamykam Osobem. godzina 15.43 koniec dnia ważenia koniec dnia ważenia następny następny krok dla tego piwa to jest mniej więcej za jakieś dwa tygodnie czyli jak mamy dzisiaj 1 czerwca to za gdzieś w połowie miesiąca gdzieś koło 15 będzie przelanie na cichą i dodanie owoców. Dzisiaj, dzisiaj inne piwo przelewałem na, na, na cichą, to, czyli to poprzednie, to 36. warka. I dodałem do niego maliny i wiśnie, więc teraz będzie, będzie, będą inne owoce, w tym planuję truskawki i mango. Zobaczymy. Jak to się uda? Znaczy, dobrze się uda, czy znaczy, chyba się źle udać. Jeśli wszystko tylko będzie dobrze z tym piwem, czyli nie, nie udało mi się go zakazić, no to będzie dobrze. Spoko, jest godzina niecał niecałkiem szesnasta. Jestem poważenie. To było bardzo łatwe piwo, przynajmniej na tym etapie zacierania, na tym etapie gotowania, dlatego że w zasadzie jeden słód, jeden chmiel, y bardzo proste. No cóż, do zobaczenia dla Ciebie za sekundę, dla, dla mnie za dwa tygodnie. No i film się kończy. Tym razem tragicznie nie ma happy endu. Cóż, jest dzisiaj 11 lipca o 19.00. Zajrzałem do fermentora. W ogóle w podejrzany sposób się zachowywało to piwo, bo już fermentowało sobie. I nagle po kilku ładnych tygodniach, po trzech, może czterech tygodniach, bo to przeciągnąłem tak długo, fermentacja ruszyła znowu, zaczęło się obniżać poziom cukru. No i dzisiaj miałem rozlewać to piwo, ale cóż, pójdzie w kanał, wygląda w ten sposób. Bąble, jak widać. Zapach takiego acetonu, co już mi się przytrafiło w zasadzie przy tym poprzednim piwie. Więc będę musiał porządnie umyć wszystko. Jakoś z czymś naprawdę porządnym zdezynfekować. No cóż, tyle czasu na marne. No ale cóż, nie, nie zawsze wszystko musi pójść dobrze. Koniec, koniec, nieszczęśliwy koniec.